Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, jest ze mną, są ze mną. Marek Wyszyński, Rychu, witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Dobry wieczór. Cześć, Zory. Czołem. I jest z nami Michał Rakowicz. Jerry, Ciebie również witamy bardzo serdecznie. Cześć. Czołem, panowie, witam wszystkich. No i dzisiaj powracamy do Gwiezdnych Wojen, komiksowych Gwiezdnych Wojen, których ostatnio dużo w konglomeracie, ale dzisiaj odkopujemy e, bardzo dawne zaległości i porozmawiamy sobie o komiksie Sejna Staros, e, Sprawy Rodzinne. To jest one shot, to jest pojedynczy album, e, który był już wydany jakiś czas temu. No i kto za niego odpowiada, drogi Jerry? Za ten komiks odpowiada Justina Ireland. to jest twórczyni Gwiezdnowojenna, o której my już Sporo mówiliśmy w konglomeracie, dlatego że ona pisała głównie książki w ramach Wielkiej Republiki. Także to jest w tej chwili jej powrót do. Czy, czy powrót to w zasadzie jest przeskoczenie do komiksu chociaż nie do końca odejście od Wielkiej Republiki o czym więcej zaraz powiemy a za rysunki odpowiada tutaj Pere Perez i to jest rysownik, który ma bardzo duże portfolio przeróżnych komiksów w Marvelu i w DC z tego co ja widziałem to w ostatnich jakiś tam latach bardzo dużo siedzi przede wszystkim w Spider-Manie, Venomie, Carnage Wszystkich tych komiksach właśnie około spidermenowych, ale także przywijał się nam już w Gwiezdnych wojnach. No, także tutaj to on jest autorem rysunków do całości tego komiksu. Za to trochę dziwnie, bo zmieniają się koloryści. I to w zasadzie co i róż, ale nie wiem, czy wyście to w ogóle odczuwali. Bo, bo ja jest niespecjalnie. Mam wrażenie, że ten komiks jest dosyć spójny wizualnie przez całe te pięć zeszytów, także no, dlaczego tak to w sumie wyszło, to, to nie wiem, ale nie, nie zarzutowało to jakoś negatywnie moim zdaniem na, na rysunki w tym komiksie. Ja też chyba tego nie odczułem. Gdybym wiedział i teraz pod tym kątem przejrzał, to pewnie bym to zauważył. E, no tak, ale... Hmm, fabuła. Trzeba powiedzieć dwa zdania o fabule, a skoro mamy rycha na pokładzie, no to zapraszam ciebie, drogi kolego. E, Okej, okay, no to może ja się postaram trochę więcej niż dwa zdania, bo dzieje się w tym komiksie całkiem dużo, no ale punktem wyjścia jest to, że Sana trochę, żeby odpocząć od e, życia najemniczki, a trochę po to, żeby e, wyleczyć, zaleczyć złamane przez... E, Czyli afreserce, postanawia, można powiedzieć, wrócić do domu. Albo w każdym razie udać się do, e, do rodzinnej posiadłości. E, I no, bardzo szybko, po jakiejś tam kolejnej, nie wiem, mniej, bo bardziej nieudanej akcji, widzimy, jak do, e, dociera do, e, do tego swojego domu. Tam poznajemy trochę nowych postaci, w zasadzie można powiedzieć trzy. E, kuzynkę jej, Arysze Staros. E, babcie te. I ciotkę, y, czyli y, siostrę ojca y, Sany, ale musicie mi w tej chwili przypomnieć, jak się ta ciotka nazywa, bo nie pamiętam. Mawera, matka Aryszy. Dokładnie. I bardzo szybko po tym, jak dociera do, do domu i oczywiście wszystkie, y, wszystkie kobiety badają sobie w ramiona, główno uderza w przysłowiowy wiatrak, bo pojawia się... Imperium. Można powiedzieć, że trochę znikąd, ale tak naprawdę okazuje się, że sprawa bardzo szybko ma drugie dno, bo kuzynka Arysha jest okazuje się być żoną oficera Imperium Galaktycznego, niejakiego Eylana Kerasusa. I no w zasadzie zostaje, można powiedzieć, przez niego uprowadzona. Niby on tu przyleciał pokojowo po swoją, po swoją żonę, ale bardzo szybko zostaje przez, przez niego uprowadzona. I ku zdziwieniu Sany okazuje się, że tak miało się stać. Tak miało się stać, bo wszystkim panią Staros zależy na tym, żeby wydobyć z rąk Imperium, a konkretnie z rąk Eylana, artefakt, którego twórczynią była Avon Staros. I tutaj robimy ten układ w stronę Wielkiej Republiki, o którym ty, Jerry, już wcześniej wspomniałeś. I mamy no, tutaj jakby no, pełną tak? Bo chyba Justina Ireland jest w ogóle osobą odpowiedzialną za stworzenie Avon albo osobą, która rozwinęła tę postać w książkach, już nie pamiętam. W każdym razie, wszystkie, no, cały klan Staros, Starosek, Starosów, nie wiem, no, musi udać się i odbić Aryszę z rąk Imperium, przy okazji odzyskać artefakt. I to w zasadzie tyle, bo tu się pojawia bardzo dużo jeszcze dodatkowych postaci na mniejszą lub większą chwilę. Niektóre znów sięgają do Wielkiej Republiki, ale cały czas mamy tutaj tak naprawdę taką z jednej strony trochę grę aryszy z Imperium i ten motyw jej przebywania na, na statku imperialnym i cały czas pogoń... Yy, Sany, jej ciotki i babki za tym statkiem imperialnym, żeby no, tę swoją kuzynkę uratować. A w tym wszystkim okazuje się, że jest jeszcze wątek brata bliźniaka Sany, niejakiego Fela, który okazuje się być no, można powiedzieć zdrajcą, bo jest imperialnym oficerem i dochodzi w tym komiksie też oczywiście do nieuchronnej konfrontacji pomiędzy Saną a jej bratem. Wydaje mi się, że to wszystko tyle. Czyli jeszcze dewa, tak. Lompop, która też pojawiła się w książce e, z Wielkiej Republiki, książce Dziecięcej, w której występowała Avon, Avon czyli e, Justina Ireland kontynuuje tak naprawdę swoje wątki, mm -hmm. które zapoczątkowała w książce. Co prawda Deva pojawiała się też w komiksach e, z łowcami nagród, w którymś z eventów chyba tym pierwszym. Tak, tak, wojna łosów. E, no ale tutaj. Tak jest, ale tutaj powraca. I zanim przejdziemy do tych fajnych nawiązań, do, do tego wątku, ja bym tylko chciał zasygnalizować, bo potem o tym zapomnę, że ten komiks tak jak jest przepakowany akcją i to aż przesadnie według uh -huh. mnie przepakowane, ale o tym zaraz, to y, liczba nawiązań, która się tutaj pojawia no jest daleka od subtelności, bo tutaj walą w każdym zdaniu, w którym mogą, jakimś nawiązaniem, wiecie. Pierwsza akcja to jest Eronach. Potem lecimy na Hosian Prime. Ale nawet, wiesz, w takich drobniejszych dyskusjach, gdy jedzą rybę, no to to jest ryba z Nabu. Afra wspomina dwa razy, że chciała się udać na Dalne. Babcia Tio mówi, że rodziła podczas misji dla Maskanaty, a sama ma Babcia Tio ma przydomek Starfall Staros, i to jest ksywa z czasów, gdy była snajperem u Enfys Nesta. Pojawia się Hondo Onaka, wspomniana jest Lotal, gdy e, Sana ze swoją ciocią pije wino, to to jest wino z Gormana. I jest powiedziane, że przeszmuglowane przed katastrofą. Co prawda to nie jest nawiązanie do Andora, bo komiks jest z 2023 roku, tylko do Rebelsów, gdzie Gorman też był wspomniany. No i ja momentami, to wiesz, to po prostu miałem wrażenie, że co o czymś rozmawiają, to musi jakaś nazwa paść. E, to, to tak mi się mocno rzuciło w oczy w tym komiksie i chciałem to zaznaczyć na początek. E, to może ja, bo Jerry podejrzewam, będziesz miał podobne odczucia do, do Mando, bo ja trochę mniej z tych nawiązań wyłapałem. E, ja raczej ja, widziałem, że one tam są, i to było czuć, że to jest co chwila nawiązanie do czegoś, bo tych nas własnych imion, nazwisk i tak dalej, tu pada multum. E, i, I ja przyznam, że trochę, trochę się w tym gubiłem. Trochę się w tym gubiłem, no bo te, które wyłapałem, te, które nawiązywały do, do Wielkiej Republiki chociażby, czy do mm, oryginalnej trylogii, czy, czy prequelów, sequelów, no nieważne, to, to, to wyłapałem, ale mówię, tego tu jest dużo więcej, e, Także mam wrażenie, że ten komiks to był taki trochę, może nie jeden wielki fanserwis, ale niebezpiecznie blisko. Naprawdę no jest. Trochę tego trochę tak, ja to tak odczuwałem dużo. trochę. Znaczy to ja Wam powiem, że to trochę ja inaczej miałem. W tym sensie, że ja. Oczywiście widzę tę mnogość nawiązań i, i to, co Ty Mando podkreślasz, to jest bezapelacyjnie w ten sposób tutaj pisane i to jest dalekie od subtelności, ale z drugiej strony jakoś bardzo mi to nie przeszkadzało właśnie przez to, że to jest takie organicznie przemycane w dialogach w większości przypadków. No bo tutaj tak naprawdę tych takich twardych nawiązań, jakichś powrotów postaci czy, czy akcji, no to właśnie mamy w pewnym momencie pojawienie się Hondo Onaki, mamy te, te cały wątek Dewy i ten artefakt Avon Staros, ale znów, przez to, że to jest Wielka Republika, no to ja akurat tak, to jest bardzo bardzo akurat to fajny. To, tak, tak, to, to, to jak najbardziej, nie? To tutaj absolutnie. A, ale, ale ten dróg, Znaczy te... Hondo, nie, jak Hondo się pojawił, to ja już mówię, o Jezus Maria, nie? Ale, ale jak pojawia się wątek Avon Staros, i na scenę wchodzi Dewa to ja się bardzo ucieszyłem. Co prawda zdałem sobie sprawę, że ja tak jak ja Wielką Republikę dość dobrze pamiętam, zadziwiająco, chociaż my już ją omawiamy, będzie niedługo chyba 5 lat, to ja nie mam problemu w odnalezieniu się w aktualnych książkach, to zdałem sobie sprawę, że ja te dziecięce książki z pierwszej fazy, ja ich w ogóle prawie nie pamiętam. I ty mi musiałeś powiedzieć, że to, to są wydarzenia z fatalnego sojuszu, z fatalnej misji, sorry, gdzie DEWA się pojawia ja tego w ogóle nie pamiętałem i próbowałem, wiesz, wysilić swój mózg, żeby sobie przypomnieć, o czym była tam ta książka i nie pamiętam z niej nic, nie? Ale sam fakt, że wracamy do tego, że Avon pojawia się w historii Sany. Ja trochę na to czekałem, bo te historie dzieli 200 lat i ja tak trochę liczyłem, że w jakichś komiksach będzie uh -huh. wspomniana, może nie sama Avon, a jej matka bardziej, która tam, wiesz, splamiła honor e, starosów, jeżeli w ogóle można mówić o e, czymś takim z No. I bardzo się cieszyłem, że tutaj wracamy do Avon, są wspomniane jej badania nad kryształami Kaiber i ich zastosowania do wykorzystania w sygnatur energetycznych, co właśnie w książkach się narodziło. No i że wraca Dewa, która tam była na usługach Nihilów, a Gdzieś w międzyczasie złożyła przysięgę, że będzie bronić klan starosów i stała się w zasadzie ich rodziną. Ona jest tutaj nazywana ciocią Dewą. Tak, no i właśnie to, to jest ten highlight w ogóle tego komiksu i to mi się też szalenie podobało, bo podobnie jak ty, ja też liczyłem, że do starosów z Wielkiej Republiki wrócimy, no bo umówmy się, aż się o to prosiło, ale tak jak mówię, ta, ta mnogość tych drobniejszych nawiązań, ona mi jakoś bardzo nie przeszkadzała, bo tutaj, no mówię, to, to pojedynczych takich jakiś tam wrzutek jest dużo I, i to jest, mówię, takie bardziej organiczne, ale też mamy... Ja bym powiedział takie nawiązania średniego kalibru, bo to na przykład jest bardzo dużo odniesień do Afry różnego rodzaju, gdzie tam i mamy powrót do czasów tych studenckich Afry i mamy mm -hmm. powrót do serii komiksowej Afra, no bo mm -hmm. my już wiedzieliśmy o tym, że to się rozgrywa właśnie niejako pomiędzy szóstym a siódmym Tomem Doktor Afry, omawiając właśnie finał Afry, no ale, ale tutaj też to jest widoczne, że to jest właśnie taka historia na uboczu. Ale całościowo mi to nie przeszkadzało, bo ja wam powiem, że tak jak skończyłem lekturę tego komiksu, to stwierdziłem, że to jest coś, co zadziwiająco do mnie trafiło. Bo ja wam się przyznam, że Trochę nie miałem ochoty na ten komiks. I to było jakieś takie dla mnie nawet zastanawiające, bo ja bardzo polubiłem, polubiłem Sanę Staros jako postać jeszcze za czasów Arona, kiedy ona była gdzieś tam spiknięta z naszą główną ekipą, przecież początkowo jako ta fejkowa Mama żona Hannah. Hanna tak, tak, dokładnie, więc ja od, od początku bardzo ją polubiłem, a te rebelianckie więzienie, które zrobiło team-up Afra, Leia i Sana Starost to w ogóle ugruntowało u mnie pozycję tej postaci. Ale jakoś tak wydawało mi się, że to wiecie, no mamy tych miniserii teraz mnóstwo, że to będzie taka jakaś popierdółka niepotrzebna i tak dalej, a Bawiłem się zadziwiająco dobrze, przy czym trochę łącząc jakby te wszystkie wątki też to, co Ty Rychu mówisz, ja miałem taką refleksję, że to zabrzmi źle, ale to jest trochę taki komiks dla koneserów albo dla fanów Gwiezdnych Wojen, którzy gdzieś mhm. tam śledzą Wielką Republikę, właśnie śledzą komiksy, śledzą te postaci na przestrzeni lat i... Myślę, że dla takich osób, no, do których my też się zaliczamy, że, że, że widzimy różne te kamyczki, to, to jest fajny element uku, większej układanki. Natomiast no, to ma też swoje minusy, no, bo wydaje mi się, że tak jak omawialiśmy już trochę tych miniserii i jeszcze wiele przed nami, no zobaczymy jak to będzie wypadało, ale ta właśnie też ze względu na tę mnogość nawiązań, ona jest wydaje mi się mało autonomiczna nie Że to jest bardziej dla mnie jako spin-off do yy, dr Afry i Wielkiej Republiki jako jakiś tam sequel, niż taka pełnoprawna seria, po którą nie wiem, ktoś by mógł sobie sięgnąć, jeżeli na przykład nie, wiem, nie zna postaci. Nie? No bo to w teorii te miniserie czasem tak mogą działać, że ktoś tam... Nie wiem, lubi Django Feta, to sobie sięgnie po taką serię, po Maula, po, po tam Kanana, whatever. Nie? A, a, a tutaj to myślę, że jak ktoś nie znał postaci Sejny Staros, no to to na pewno nie jest właśnie miniseria na start. Nie? To jest gdzieś tam już po, po nastu lekturach różnych rzeczy. Mhm. Ja nie sądzę, że ktoś, kto nie, nie lubił, nie siedział wawsze, nie, nie pokochał jej tak jak my, w ogóle sięgnie po ten komiks. I ja się ogromnie cieszę, że Egmont się zdecydował na coś takiego no... spin-off czegoś pobocznego, nie? No bo to w zasadzie już tutaj trochę, trochę idziemy. Ten, tak jak powiedziałeś, ten komiks, ty go komiksem dla, dla koneserów, ja chciałem powiedzieć, że on jest bardzo hermetyczny. To nie do końca to samo. Ja się spodziewałem, może trochę nawiązań na przykład do, do Giry Staros, tak? No bo jednak ona tutaj przynajmniej na razie odegrała dużą większą rolę niż Avon w Wielkiej Republice. więc mówię, spodziewałem się, że może będziemy szli w tę stronę. No Szczęście, nieszczęście poszliśmy w trochę inną, ale. Y no Gdyby nie to, że ja siedzę faktycznie, tak jak mówię w tych, w tych komiksach, że uwielbiam wielką, że uwielbiam absolutnie Afre, no to bym się od tego odbił. Nie? I, I myślę, że każdy, kto po to sięgnie właśnie ten, tu mówię, ta liczba mrugnięć okiem, ten, ten serwis tutaj jest naprawdę przepotężny. Więc mówię, no kurczę, nie chcę powiedzieć, że trzeba ufaszać z tym komiksem, ale myślę, że ci, którzy po niego sięgną, doskonale będą wiedzieli, co robią. Nie? Więc, więc nie no tak, mam tej ale wiesz, obawy. No tak, użył nawet takiego określenia. Ktoś lubi Feta, sięgnie po Feta. Mhm. Ktoś lubi Wejdera, sięgnie po Wejdera. No a tu mamy Sanę Staros. Żeby ją lubić, trzeba znać te komiksy jak, wcześniejsze. Tak, jak tak, ktoś tylko wiesz, Wejder będzie lubił, więc po ten komiks nie sięgnie. Wejder i Fet to są dużo większe nazwiska w, w, w tym gwiezdno uniwersum nie? Niż, yy, niż Staros. No rozpoznawalne mm -hmm. ona nie jest, więc po ten komiks sięgną raczej tylko ludzie, którzy y, czytali y, te wcześniejsze mm -hmm. jej przygody w jakichś innych komiksach. Tak jest. Ja wam powiem tak, że, że mi się też ogólnie ten komiks podobał, ale no mam większe uwagi niż do innych z tego worka, bo tak t, rozdrabniając się jeszcze na, na kilka rzeczy. E, podobało mi się to, jak to się zaczęło, bo jak ona w, w, przyjechała do tego domu rodzinnego, no to wiecie, no powinienem się spodziewać, że rodzina e, Sejny Staros nie jest e, szablonową, normalną rodziną, ale jakoś się dałem uśpić. Jak zobaczyłem te babcie, wiesz, w podomce, Nie? E, jakąś tam ciotunię i kuzyneczkę w ciąży, to w sumie mówię, kurde, o co to będzie za komiks, o czym to będzie? I jak to się nagle wszystko wywraca i okazuje się, że mamy jeden plan i drugi plan i jeszcze pod tym planem jest tutaj trzeci plan, no to mówię, dobra, jesteśmy w domu, nie? jesteśmy na, na starych śmieciach i ogólnie cały ten plan kupuje. Bardzo podoba mi się, ale to pewnie za chwilę rozwiniemy wątek Fela i Sainy, Ale trochę mnie męczyły te stacje pośrednie W sensie tak jak ten plan kupiłem, że kuzynka Arisha dała się pojmać Jest na statku, chociaż już jest na ostatnich nogach, zaraz będzie rodzić One mają gdzieś tam do niej trafić i odbić ten artefakt Okej okay. Tylko, że pomiędzy one robią tysiąc innych rzeczy. Trafiają do zo, dosiadają rankora. Co prawda mega śmieszne, jak se musi siki małego rankora na głowę wylać. To, to ja tam chichrałem, chociaż żart niskich lotów, ale wiecie, no tutaj się dzieje tona rzeczy takich pobocznych, nie? Ja mówię, co to jest za plan w ogóle, nie? Że my jedziemy do zo, żeby dosiąć rankora. Po co? Żeby uwolnić rankora, bo ktoś tam e, nielegalną rozpłodownię stworzył a tam kobieta w ciąży właśnie jest na ostatnich nogach w imperialnym statku, nie? Także ja miałem momenty takie trochę zmęczenia, że za dużo tej akcji niepotrzebne jest w środku. Ale to akurat dotknąłeś tego, co jest moim zdaniem największym problemem tego komiksu, no bo... Y to ja odebrałem jako taki klasyczny trop. Pomogę wam, ale muszę tutaj zrobić jakąś robótkę, no bo ja to tak odczytałem summa summarum. No, że no, ta akcja... no, bo to tak chyba tak. jest, nie? Idź zdobądź trzy skóry niedźwiedzia, żeby pójść gdzieś tam i je sprzedać i wtedy jak wrócisz z tym, to ja ci pomogę. Tak, ale, ale to przez to, no i... że to nie wpada wprost, to ja miałem wrażenie, że to jest podbudowa do czegoś, co się będzie dalej działo. Ja myślałem, że ten rankor się przyda. Nie? Jakby, gdzieś, gdzieś miałem z tyłu głowy, że to jest coś, co będzie wykorzystane. Później nie. No to był taki filer, tak jak mówicie, no to była ta ta zapłata, nie? Za te, ta, za te znaczy, pomoc. A, mówię, a to trochę się gryzie jakby też z tym, że no właśnie Deva jest w, no poniekąd członkinią rodziny, można powiedzieć, przeszywaną, no więc no to, to, to jest takie jakby dyskusyjne, natomiast ja to kupowałem, bo, bo to ten żart z, z sikami rancora może jest z niskich lotów, ale i tak najbardziej ja się uśmiechnąłem, żeby nie powiedzieć, że zaśmiałem się w głos, jak to skomentowała Deva na pytanie nie sejne, dlaczego w zasadzie ona nie musiała się oblać sikami rankora I tutaj jest... Tro... Byłem wtedy rozczarowany, wiesz, bo ja <laughs> przez całą tę scenę chichrałem sobie tak w środku w sobie z Boby Feta serialowego i mówię, haha, do, dosiadał na końcu rankora, musiał se siki na głowę wylać, nie? A tutaj Dewa mnie sprowadziła na ziemię, że nie, prawdziwi drapieżcy nie muszą. No, ale to mówię, to jest taka stacja pośrednia faktycznie mogłoby tego nie być. Wydaje mi się, że to było bardziej jako wprowadzenie dla Dewy, bo wydaje mi się, że to jest postać paradoksalnie chyba mniej znana niż Sejna, no bo Sejna ma jednak już długą drogę w komiksach i z tej takiej pierwszej fazy komiksów, no bo mówię, ona przecież już się pojawiła u Arona i ona w zasadzie jest z nami calutki czas, na no Dewa no to tych występów nie ma za dużo i ja to bardziej odebrałem w ten sposób, więc no zaakceptowałem, ale nie piałem z na to zachwytów, natomiast ja ogólnie jestem bardzo zadowolony z całego tego imperialnego wątku, bo paradoksalnie to w sumie ten wątek tego artefaktu i tego, że tam Imperium nad nim teraz pracuje i że one muszą go przechwycić, żeby właśnie ta technologia Avon nie wpadła w ręce imperialne, no to jest fajny motyw, fajny klej z Wielką Republiką ale dla mnie highlightem jest ten styk tego życia zwykłych ludzi z Imperium. Ja naprawdę lubię takie motywy, a tutaj mamy to w dwójnasób, nie? No bo mamy wątek tego małżeństwa, które no nie jest fejkowym małżeństwem, nie? to tam pada parę razy wprost w sumie w rozmowach pomiędzy Sejną i kuzynką, że trochę serce nie sługa, no i po prostu tak się losy potoczyły. A z drugiej strony mamy Wątek Fela, który też jest interesująco poprowadzony, no bo to jest coś, co też już w tych Nowych Gwiezdnych Wojnach parę razy widzieliśmy, czyli nie taka postać, która dołącza do imperium czy służy po imperialnej stronie stricte nie wiem, ideologicznie, tylko trochę... Z wyboru. nie? I, i to, to, to dwa y, takie elementy, te na styku właśnie imperium i tego zwykłego życia, które mi się naprawdę tutaj podobały, jak to, jak to jest ogrywane. Mi się Wątek Fela bardzo podobał. Od samego początku on jest tak stopniowany. Na samym początku pada informacja, że Sejna jest też jedną z bliźniaków. Na ten moment pomyślałem, że ma siostrę bliźniaczkę i że gdzieś ją zobaczymy. Potem wychodzi, że to brat, potem są jakieś wspomnienia, ale cały czas jest tak sygnał. Sygnalizowane, że on obrał złą drogę, że on zdradził rodzinę. No więc możemy się od początku spodziewać, że wstąpił do imperium. Ale cała ta konfrontacja między nimi, to, że on ma focha o to, że ona wyjechała na studia, to taka ciotka Petunia Gwiezdnowojenna e, i, i przez to, że go opuścili to on zaczął robić złe rzeczy i to imperium go odnalazło i to jak go Sejna puentuje ostatecznie że znów się będziesz tutaj użalał nad sobą, nie? I to jak ich konfrontacja się tutaj kończy i może być gdzieś dalej ciągnięta, no bardzo mi się podoba ten motyw. Co prawda, no to tak jak mówisz, to nie jest nic nowego, bo, bo takie rzeczy, że dwoje rodzeństwa po dwóch stronach stojące, to, to już mieliśmy i w Gwiezdnych Wojnach, no akolita chociażby, ale nie tylko. Utracone gwiazdy, no nie rodzeństwa, a kochankowie. Mhm. Ale i tak to mi się podoba tutaj. Mhm. No, w Wielką Republikę zaraz będziemy. My, mam nadzieję, czy wy będziecie, bo ja już mam przeczytaną tą dziecięcą czytać, tam też jest poniekąd dosyć podobny motyw mhm. y ogrywany, także no, to, to jest coś, co widzieliśmy. Jeszcze. Tutaj sama końcówka komiksu zreszt zresztą sugeruje, że to nie koniec. Co prawda tam jest bardzo wyraźnie słowo koniec. Nie mamy... Tego ciąg dalszy nastąpi, no ale wychodzi na to, że ta historia może mieć jakieś tam drugie dno. także Felowi został przy okazji pewnie tych jego dziecięcych doświadczeń, czy nastoletnich wyprany mózg, no bo jego pamięć nie zgadza się z tym, co pamięta, czy jak przedstawia pewne fakty e, Seina, nie? Więc, więc mówię, no to też jest wątek, który pewnie można było w jakichś tam y, kolejnych spin-offach y, pociągnąć. No, znowu, no ten wątek, tak jak Mando powiedziałeś, no nic nowego, nie? Nic nowego w, w, w świecie Gwiezdnych Wojen, takie rzeczy już były, y, ale no całkiem zgrabnie, sprawnie, y, sprawnie poprowadzony. Y, i Zresztą ja uważam, że w ogóle te postacie i, i relacje między nimi nie ma ich znowu tak potwornie dużo i są chyba najsilniejszą częścią tego tego komiksu. No tak, ja się, ja się tutaj też pod tym podpiszę, że to jak one są naturalnie pisane, to, to mi się też bardzo podobało, bo uh -huh. widać, że po prostu to jest taka... To co ty mam powiedziałeś, że dałeś się uśpić, nie? że początkowo się może wydawać, że, że gdzieś tam to one funkcjonują w bardziej standardowym trybie w tej chwili, no ale szybko to jest już rozwalone w drobny pył, ale fajnie, fajnie to wypada. Te przekomarzanki wszystkie pomiędzy nimi, te, te gdzieś tam sygnalizowane historie poszczególnych postaci, gdzie no mamy jasno sugerowane, że każda z nich ma jakąś tam burzliwą przeszłość. To jest naprawdę porządnie robione. No mówię Do tego jeszcze dochodzi nam Dewa, która jest kolorową dosłownie w przenośni postaciom i, i, i, i też Podobało mi się, jak ona gra z Sejną, bo tam mamy czy to ZOO, czy później mamy chociażby tę ich taką potyczkę na, na tej lodowej planecie później, gdzie dochodzi do tego pierwszego spotkania z Felem. No to, to jest po prostu bardzo kompetentnie i, i porządnie rozpisane. Mhm. No chyba mi ja nie wiem, czy ja jej najbardziej z całego tego komiksu nie polubiłem. Jest taka no, najbardziej barwna, tak jak powiedziałeś, również w sensie dosłownym i chyba naj, najfajniej mi się te, te kadry z nią gdzieś tam oglądało, czytało. No to jak ona się pożywia i czym się pożywia, nie? to też jest bardzo, bardzo fajny wątek i mówię, no taki najjaśniejszy punkt tego, tego komiksu, bo ja bym chciał sobie trochę teraz ponarzekać, ale to też będzie krótkie, bardzo. Mówiliśmy już o tych nawiązaniach, których tu jest multum. I mówiliśmy też o tym, że tutaj akcji jest odgroma. Tu tak naprawdę co co strona, to, to coś się dzieje. Nie? Bardzo, mało, bardzo mało jest takich momentów na oddech. Sejna cały czas próbuje dopytać swoją babkę i ciotkę o to, co się dzieje, co się stało, jaka jest historia, jakie jest drugie, no, tego wszystkiego. One, nie teraz, nie teraz, bo, bo się dzieje. Tak później ci to wszystko wytłumaczymy. I muszę przyznać, że ten komiks mnie troszeczkę zmęczył. To jest pięć zeszytów, ale yy, Wcale mi się ich tak szybko nie czytało. I właśnie mówię, mam wrażenie, że często przez, częściowo przez to, że było tyle tych nawiązań, a dwa, że przez to paradoksalnie, że tu się tak dużo działo, że po prostu raz na jakiś czas musiałem go sobie odłożyć, zrobić sobie kilka, kilkanaście minut przerwy. Ja może nie odkładać go musiałem, ale to jest to, o czym mówiłem, że on jest wypełniony takimi rzeczami, które mają po prostu wypełniać, a umówmy się, sam ten komiks, on nie jest jakąś... Gdyby go tak rozłożyć, o czym on jest, to... To, to jest jakiś epizod, bo tutaj ani e, ten, kry, ten, ten, ten artefakt Avon nie ma znaczenia, bo one go rozgniatają i koniec, nie ma już tych badań. E, to do, do, do, do niczego nie prowadzi, nikt tego nie wykorzystuje, to po prostu jest jako nawiązanie. Nie? E, ani żadna z tych postaci w żaden sposób nie kończy, ani nie dochodzi do mhm. jakiegoś momentu przełomowego w swoim życiu, bo, no, no, bo to, to się dzieje między jednym tomem, a drugim Afry, więc Sana po prostu cały czas wspomina tę swoją e, ukochaną. Nie? Ani e, rodzinnie, tam się niewiele dzieje, no dobra, rodzą się bliźniaczki nie? i trochę tam do, dochodzi do sztamy między ciotką a e, Saną. Ani relacja z bratem nie jest zakończona, bo to jest ucięte, więc ten komiks jest takim epizodem pomiędzy czymś, który jest wypełniony masą wypełniaczy, bo, bo on nie ma jakiegoś takiego zakończenia, do którego nas prowadzi. Mhm. Wiecie, to w kontekście zakończenia, to mi się wydaje, że to jest zakończenie takie, które na poziomie tego komiksu jest w porządku, no bo mamy jednak domknięcie tego głównego wątku, no ale mamy też bardzo dużo tych luźnych nitek i to jest to, co Ty Rychu powiedziałeś, że można to by kontynuować. Pewnie można by, pewnie to, to nie wróci nigdy, albo wróci może w jakimś tam kontekście, jak ktoś sobie oferu na pewnym etapie, nie wiem, przypomni, albo o tym imperialnym małżonku. Ale ja obstawiam, że raczej pewnie nie, albo bardzo epizotycznie. Mi to jakoś bardzo nie przeszkadzało, no bo... To, to też jest specyfika tych, tych miniserii. Ja stwierdziłem, że ja to sobie muszę trochę w głowie przestawić w ogóle podejście do tych komiksów właśnie tych takich krótkich, nie? bo one wszystkie w sumie takie zaczynają się jawić jako coś takiego, że to będzie właśnie jakiś tam epizod z, z postaci, no bo no ja tych komiksów trochę czytałem, no bo i Kanana, no, i, no. i Maula jednego, drugiego, i Django Feta teraz Han Staro, z Staros, Hanna Solo, dokładnie, Lando. To są wszystko komiksy, które mają jakąś y, historię same w sobie, ale tam zawsze jest jakaś przeszłość, do której te komiksy się odnoszą i jest jakaś przyszłość, która albo jest sygnalizowana na zasadzie, że to my jako czytelnicy już powinniśmy wiedzieć, do czego to prowadzi, bo nie wiem, bo będzie zaraz film, bo była jakaś książka, komiks, cokolwiek, mhm, albo jest to zostawione właśnie w takim niedopowiedzeniu, no bo, bo to uznają scenarzyści i twórcy, że, że nie wiem, że to nie jest konieczne jakieś domknięcie wszystkiego, no bo, no bo taka jest specyfika. Nie? Ja, ja mhm. stwierdziłem, że trzeba trochę po prostu do tego podchodzić, jako do takiego do takiej, nie wiem, mini-powieści, albo jakiegoś dłuższego opowiadania w tym świecie z tymi postaciami, czyli to jest, mówię, trochę inna, inny styl pisania niż przy tych dłuższych seriach, niektóre jednak, nawet jeżeli miały cliffhangery, nawet jeżeli miały jakieś wątki na, na jeden, dwa tomy, no to one jednak opowiadały plus, minus jakąś większą historię. Nie? A tutaj no trzeba tak epizodycznie do tego podchodzić pewnie. No. Mhm. Okej, okay. no, dla mnie to jest po prostu mały problem. No, <grym> no i dla wielu mhm. to może być mały problem. nie? To, to, to, Totalnie jestem w stanie to zrozumieć. No, a dla wielu może być to większy problem, jeżeli nie załapią niektórych rzeczy, no bo umówmy się, dla nas samo wspomnienie Awon Wielkiej Republiki i nawiązanie do tamtego, to, to my, my, mam wrażenie, wszyscy trzej jesteśmy trochę zaślepieni tym, że jak tylko to się pojawia, to my wow, wow i już trzy punkty dodajemy do oceny, nie? I ja tak mam. I, i wiecie, po, tak pod, zmierzając do podsumowania, ja się ogólnie bardzo dobrze na tym się bawiłem. E, to nie była taka zabawa jak na tomach Doktor Afry czy Łowców Nagród. E, była pod wieloma względami słabsza, ale i tak bardzo dobra, no, ale te nawiązania do Wielkiej Republiki dodały te punkty do oceny, także ja ostatecznie jestem zadowolony, ja mam szerszy obraz tej historii, ja wiem gdzie Aha. ją wpasować, ja mam kontekst do tego co tutaj się dzieje, tak jak my tutaj wszyscy mamy, no i to taki był powrót do tego fragmentu Afry, tylko gdzieś tam widziany z boku dodatkowa przygoda, ja jestem zadowolony. Ja też, ja sobie marudzę, ale na plus. No, nie jest to ta klasa co Afra czy Łowcy, tak jak powiedziałeś, ale a na pewno lepiej niż Vader. Nie? A ci mi się wydaje, że to też może być kwestia tego, że to Justin Ireland to pisała, więc scenariuszowo być może to nie jest tak lekkie jak na przykład, nie wiem, w rękach Kevana Scotta czy Charlesa Soula, którzy na komiksach zjedli zęby bo no to, to jednak wydaje mi się, że to może być też trochę kwestia medium, że to jest też w taki, w taki a nie inny sposób pisane, ale ja byłem naprawdę bardzo zadowolony, no bo tak jak mówiłem, trochę nawet nie, nie miałem za bardzo jakiejś specjalnej ochoty, żeby do tego komiksu siadać, a w zasadzie już po pierwszym zeszycie byłem kupiony, byłem zaintrygowany i, i czytałem z dużą przyjemnością. To nie są jakieś wyżyny, ale no dla fanów to wydaje mi myślę, że to jest naprawdę interesująca pozycja. Jeżeli ktoś tak jak nie przymierzając my, ją z jakichś względów odpuścił krótko po premierze, no to, to naprawdę ja zachęcam, aby po ten komiks sięgnąć. Czy to jeżeli właśnie lubicie Wielką Republikę, czy lubicie postać Sejny. No a ja akurat jestem zdania, że to jest tak jak Afra, jeden z jaśniejszych punktów w ogóle tego komiksowego świata z tych takich nowo wykreowanych postaci, które zostały z nami na dłużej. Tak jest. Amen. Dobrze, panowie. To miejmy nadzieję, że do tej Wielkiej Republiki za chwilę powrócimy. Natomiast za dzisiejszą rozmowę dziękuję wam bardzo. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć.